Pan. dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, nagrywa się, nagrywa się, mam znowu nie mówić blisko mikrofonu, bo potem harczy ludziom w głośnikach, w słuchawkach, trzymam na bezpieczny dystans, ludzie święta są, no, ten podcast nagrywamy w święta, w wielkiej radości, mówi do Was Szczepan Szczepkowski, Janek Klos, dla przyjaciół Janek, jak to było, nie, no właśnie tutaj, diesel Cooper robi, dla tych co nie wiedzą, diesel to jest mój pies, a w tej chwili jesteśmy z Filipem, który siedzi z boku, tutaj idzie z boku Jesteśmy na spacerze Wielkanocny Piątek Tak? Piątek dzisiaj jest, Wielki Piątek Good Friday po irlandzku, czy Good Friday? Jak to jest u nich? Ja nigdy nie wiem Good Friday No, to, to psu, psu rzuć Powiedz sam tego, żeby Ci pies tutaj podskoczył Proszę Państwa Jest Wielki Piątek Świąteczny Czas oczekiwania, tak? Jak to się nazywa ta święta? Czas oczekiwania, prawda? No, właśnie Podcast do Was nagrywamy z pięknego spaceru na pięknej wielkiej łące z pięknymi dwoma psami, proszę Państwa, łazimy. Mamy dwa psy, mamy dwa psy, tak żeby Wam powiedzieć, mamy dwa psy. Jeden pies, nazywa się Diesel, jest to mój pies. Jest to pies myśliwski, który poluje na ptaki i na kuropatwy, oto do tego dzikie zachodzące i oczywiście dzikie chomiki. A ten pies to jest Springer Spaniel angielski, w sensie tak się nazywa, no, ta rasa. A drugi pies jest to pies, który jest u mnie w gościnie bo mój kolega wyjechał na na święta do Polski no i psami zostawił jako, że mam u niego dług bo kiedyś Diesel był u niego jak mnie było, jak ja byłem w Polsce ale to też nie dochodzi, mam, mam możliwość, mam teraz dwa psy wziąłem pies, wziąłem psa od niego na przechowanie na 8 dni jest to Golden Retriever nie wiem, czy mam jakąś polską, polską nazwę, ale chyba to jest tak samo wszędzie na całym świecie. Golden Retriever, fajny pies, milusiński pies, pies o ludzkich oczach, że tak powiem. No i w tej chwili z tymi dwoma psami, tutaj właśnie z kierownikiem Filipem Dawid, chodzimy sobie po łące w przepiękny dzień, proszę Państwa, przepiękny dzień. Padało, waliło jeszcze dzisiaj yy, z rana yy, w górach, tutaj po, patrzymy na góry i jeszcze śnieg zalega. <tak>, tak, jest drugi dzień kwietnia, tak w ogóle, ale My w tej chwili mamy piękną pogodę na łące, tutaj właśnie w Castle Town, gdzie jesteśmy właśnie teraz psami, idziemy na fajną wielką kałużę na łące, żeby się psy troszkę pobawiły w rzece, w sensie w, te, w, tej, w tej wodzie, nie? To było takie pierwsze wejście, teraz będzie chwila muzyki, a potem... Filip! Jak się to wyłącza? Nie wiem jaka muzyka. Może muzyka cztery łapy psa unoszą w świat? Z Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, henna z krajach, wspólnoty europejskiej. Dla nie tylko Dziękujemy. dla orłów, poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery lampy psa unoszą w świat. Tak jest, proszę Państwa, drugie wejście. Tutaj właśnie nam tak. O, tak właśnie tu pocą huty górskie, wielkie kałuży na łące w Castle bo deszcz padało ostatnio, dużo padało deszczu, padał też śnieg, pół Irlandii, pół, o, właśnie wpadł wpadek do wody, psy się od o niego biją, pół Irlandii, pół, cała Anglia praktycznie w śniegu była. Przez jakiś czas w Irlandii kupę domów, bo tam na północy nie ma teraz prądu. Był wielki atak pod koniec marca, no ale to to wiecie. Idziemy proszę państwo, z tymi psami, drodzy słuchacze i słuchaczki. Idziemy szukać kwiatu paproci. <śmiech> mamy tak, mamy bojowe zadanie, żeby znaleźć kwiat paproci. Nie jest to takie takie łatwe, ale mam nadzieję, że z sobie poradzimy. Kwiat paproci. Filip, o co chodzi z tym kwiatem paproci, co? Że on kwitnie tylko raz w roku. Raz w roku, no ale to, ale to nie w ten dzień. Nie, ale to jest tylko taki, taki jakby pseudonim naszej akcji, bo, bo te, e, ten kwiat poproci to jest nic innego jak dzisiaj bazie na no właśnie święta. Chcemy szukać bazi, może być już troszkę za późno na te bazie, bo ja już bazie miałem w Castle Town, czyli tutaj gdzie chodzę z psem już miałem w lutym. No, a w tym roku są trochę późno święta, bo są w kwietniu, więc zobaczymy, czy nam się uda znaleźć te bazie, co? A tu jest strumyk, nie wiem czy go słychać strumyk. Tutaj w Castle Town, e, gdzie jesteśmy, to jest taka, e, taka część Selbridge, Kanty Kilder, bardzo blisko Dublina. To jest taka sypialnia Dublina. Jest tutaj e, teraz dużo prac, takich właśnie, wodno-melioracyjnych. E, tutaj chcą zrobić jakiś taki staw, Bajorko, z wysepką dla turystów, czy coś w tym stylu. I tutaj jest teraz bardzo dużo prac melioracyjnych. No, tłaszki świerkają. Proszę Państwa, wiosna jest, chmura na horyzoncie się czai, może zaraz deszcz, lunoć, no, to tyle w tym wejściu no, będzie padać, zobacz Te... będzie na ale wiesz co, może pójść bokiem, może pójść bokiem, bo tak, tak zawsze jest w Irlandii no, chmura wisi na horyzoncie, wydaje się, że będzie padać, a nam no, to w tej chwili wali ostre słońce, nie? ale przynajmniej są też fajne szanse na fajną tęczę ale my się zaraz wbijamy w las, wielki las, brudny, ciemny, brzydki las, no ale las Wbijamy się w poszukiwaniu kwiatów paproci chomiki, pyta się Filip o chomiki, nie? Ja się pytam, czy będą dzikie chomiki? Ostatnio pola szukała No właśnie, są chomiki, słuchajcie, są chomiki dziwe. Dzikie nacie znaczy się. Są chomiki dziwe, są też takie miejsca, gdzie chomików jest jak, jak mrówków. Ja wiem, bo widziałem sam te chomiki. Nagle nie bójcie nic. Nie, tędy idziemy. To chomiki znajdziemy. Słuchajcie podcastu, nie tylko dla walów. Teraz ja troszeczkę głosu udzielę. Czyli na łamach, o, w zasadzie na falach podcastu nie tylko dla ostatnimi czasy pojawiają się odcinki pod tytułem Reminiscencje Wiosenne. Możecie w nich słyszeć głos tego pana, co mówił przed chwilą. I chciałem się go spytać: tego pana, co jest takiego? że ludzie bardzo, bardzo lubią nasze stare odcinki i mówią, że to jest podcastu klasyka. Podcast nie tylko dla orów, tylko Zuza, tylko Szczepan, no i ja tam gościnnie i Biedron. Co takiego jest w tych starych podcastach, Szczepan? Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Ja w ogóle tego podcastu już nie słucham. Bo ja już w ogóle podcastów nie słucham, bo nie mam czasu, wiecie, nie mam czasu po prostu. Nawet, nawet się od Zuzy, kiedy, kiedyś mnie Zuza nagabywała, żeby żeby wejść na dupę. przy okazji pozdrowienia dla, dla Zuzy. Jeśli słucha. I Nie mówiła i w, no, i mówiła mi Zuza, żeby wejść na FaceDupę, żebyś tam się za, zalogować, bo FaceDupa jest lepsza od naszej klasy. No to ja tam w końcu taki byłem anty bardzo taki, a byłem bardzo anty tym wszystkim instytucjom jak takie portale społecznościowe. No ale w końcu się zapisałem na tą FaceDupę. jak się zapisałem na tą FaceDupę to dwa miesiące spędziłem na Farmville. Jakiś... Byłem byłem tak, byłem ogrodnikiem, grałem... sadziłem jakieś dynie w ogóle, jakieś kurde te pomarańcze i w ogóle jakieś miałem takie różne krowy tam i konie i, I jakieś miałem kaczuszki brzydkie i w ogóle. No i spędziłem dwa miesiące w... na Facebookie na tej grze Farmville. Chciałem też jeszcze bawić w jakąś mafię w ogóle. Ale, ale po tych dwóch miesiącach coś mi wzięło, zapyski się opamiętałem. No, i już teraz tylko na Facebooku do tego tam się pokazuje, że, że się moje zdjęcia na Flixze ukazały, jakby coś. Jakbyście szukali moich zdjęć na Flixze, to e, każde hasło, jeden klosz, to znajdziecie mnie tam na Flixze Wiecie o co chodzi? No, tak więc przy okazji pozdrowienia dla Zuzy. E, a wracając do tematu, nie, nie słucham podcastów, bo siedziałem na Facebookie. No, wszystko przez to. To musisz gadać, bo nie SMS Dobra, tam w chwili pisze smsa właśnie do ZUSy -a. A my chcę się teraz, proszę Państwa, wbijamy w Wielki Las Wielki Las, podcast nie tylko dla orłów Dzisiaj jest nagrywany specjalnie z lasu Wielkiego Lasu, gdzie grasują dzikie chomiki Będziemy szukali kwiatu abroci Czyli baziek, baziek więkanocnych. Zobaczymy, czy nam się to uda W każdym razie, jesteśmy dobrej myśli, dobrej myśli Tutaj bardzo dużo w tej chwili jest oznaków, że jest wiosna bo wszystko się zieleni pięknie i nawet, nawet liście, te liście no, nie liście, co ja chciałam powiedzieć, nie wiem, chciałem, gałązki. gałązki no, wszystko jest w ogóle fajne, piękne i ta zieleń jest taka, taka świeża, wiecie o czym mówię, taka jest taka, taka jak kiedyś się yy, rysowało kredkami, nie, to były kolory i jest właśnie taka jasno zielona zieleń. Właśnie wchodzimy w tej chwili na taki staw. Proszę Państwa, troszkę ziszę głos. Bo to właśnie szary heron. Szara czapla odleciała. No, to jest właśnie Irlandia. To jest właśnie Irlandia. Szara czapla. Rozpięto skrzydeł 15 metrów. Odleciała właśnie z wysepki w Castle Town. Bo ją przeboszyły dwa psy. W tym jeden pies myśliwski, a drugi pies obronny. Który tylko szczerze kiedy się boi. nie. Ale nic, słuchajcie. Idziemy szukać bazi. Jest naprawdę pięknie. Chmura wielka jest na horyzoncie. Czarna. Ale teraz nas już, nas już deszcz nie straszny jest nam, bo jesteśmy w lesie, a w lesie jest kupa drzew i będziemy się mo zawsze mogli po podczas schować, nie? No, teraz będę skok przez strumyk, żeby się wiedzieli jak to jest. Jest bardzo dziki las, bardzo dziki las. Tu właśnie teraz słychać strumyk. I właśnie skoczyłem przez, przez ten strumyk zaraz przeskoczyłem go. To jest kontynuacja naszej wycieczki. Diesel, Diesel! Diesel! Chodź Fion, chodź, chodź, chodź Fion. Fion się boi przejść, wiecie co? Bo Fion się boi przeskoczyć przez ten strumyk, ale może mu się uda. Chodź Fion, chodź, hop, hop, fion, hop, hop, Good boy, good boy. Gdzie jest Diesel? ha, <grym> Diesel sobie znalazł na około przejście. Mądry pies, no mądry pies. Wiadomo kto jest jego właścicielem, nie? <grym i zezel> no. Dobra Filip, chwila, chwila przerwy. W sensie w tym wejściu Byśmy teraz sobie taką puścili fajną piosoneczkę, bo tytułem Wiosna, Ksewery Krajecki, tak? smsa SMS-a. Dobra, pisz smsa. W, w każdym razie zamówiłem y, taki utwór o wiośnie. Słuchajcie, psy, psy biegają, nie? Psy biegają. Ja mam od roku czasu psa, nie? No może już półtora roku ma ten pies mój, ale mam go tak gdzieś od roku i dwóch miesięcy. Powiem wam takie coś, jak człowiek ma jednego psa, to jest tak jakby miał sierotę, jedynaka. Współczuję wszystkim idynakom, no bo wi wi wi wiadomo jak jest, nie? W kupie zawsze raźniej. Ale już mając jednego psa to jest lipa. Mając dwa psy, to jest dopiero coś, co się nazywa mieć psa. No, dwa psy. Bo dwa psy to się ze sobą bawią. Jak się człowiek, jak człowiek idzie z jednym psem połącze, to taki jest o człowiek z psem, nie? Taki szary, szarak jakiś tam gdzie się chowa w tych szaczorach albo coś, nie? Jest w sumie taki nijaki w ogóle niekolorowy, ani, ani taki bezbarwny, nie. Ale ktoś ma dwa psy i idzie sobie z tym psami przez łąkę, przez las, to naprawdę wygląda czadowo. Dwa psy ludzie, dwa psy. Jakbyście kiedyś sobie chcieli psa kupić, to, to, to nie jednego. To, to nie jednego. To jest ta, ta, tak samo, jakbyście sobie chcieli zrobić kiedyś dziecko. To nie jedno. <grych> no. Ja mam, ja mam dwójkę. Jakby co? W tej chwili mam dwa psy. Oczywiście, że i, i, ten pies drugi to jest gościnnie, bo za parę dni go oddaje, tak więc, no ale na, na, na dzień dzisiejszy mi nie stać na drugiego psa. Prawda jest taka, że one wpierdzielają mnóstwo karmy. No, no. A ile srają przed tym? Filip się gdzieś zgubił. Jesteśmy dalej w lesie. Ptaszki świerkają. Bazi nie widać, ale jest teraz przejście po wielkim pniaku na wyspę. Nie wiem, czy mi się uda. Psom się uda. Nie, nie. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jakby coś się urwało, to, mi w, to, wpadłem, to wpadłem do. To wpadłem do do wody z tym mikrofonem nie no ale mam nadzieję że się nie wyglebie bo pień jest wielki gruby ale jest bardzo śliski a ja mam buty które się w miarę jakoś trzymają mam nadzieję że mi się uda Filip ma moje kalosze bez grzyba jakby co dobra cicho ja już jestem prawie na drugim brzegu a a Fion idzie przez wodę a Diesel już przeskoczył tak ze mną no nic chodź Fion chodź chodź chodź Fion się boi, wiecie? Bo Fion ten drugi pies, no jest, udało mu się. Miał taką akcję ostatnio, że, że yy, wpadł do wody, wiecie? Wpadł do wody, bo była kładka, była, foza, była śluza taka, była śluza. I tam ta woda naniosła takie duże kawałki drzewa i jakieś słomy. Fion myślał, że to jest pomost, kładka, i potem chciał przejść. Przepraszam i wpadł do wody, no to się pod nim ugięło, zawaliło się, wszystko padło do wody, tak więc ma takie, no jakby to powiedzieć, brzydkie doświadczenie ostatnio z wodą, fion, ale to jeszcze szczęk jest, bo ma niecały rok pies, w czerwcu kończy dopiero rok zdaje się, a mamy wiecień więc... Więc pies praktycznie nie skończył jeszcze roku życia, czyli jest jeszcze młody kurde i ten, nie? Trochę jeszcze niedoświadczony. Ale w lesie, powiem wam, w lesie, te psy fajnie sobie biegają. Jest taka sytuacja, że mój pies to jest pies myśliwski. No i on to po prostu czuje się jak normalnie u siebie w domu, bo biega przez ten las jak dzik normalnie, jak przecinak. A Fion z takim pieskiem lajcikowym. No i teraz tylko, tylko tak się uczy od biegać po tym, po tym lesie. Golden Retriever to jest pies pies wodny. Powiem wam, to jest pies wodny który ma takie, jakby to powiedzieć, normalnie parę że płetw na, na łapach. No, ma taką błonę między paluchami, ponoć. Ponoć, nie wiem, bo nigdy nie patrzyłem na jego, na jego łapy. Ale sprawdzę, powiem wam później, jak to jest. No, i ten pies wodny się właśnie raz uczy od dla mojego psa myśliwskiego, jak to się biega po lesie i jak się wącha różne dziki sarny i przede wszystkim dzikie chomiki w Castle Town, Filip, a patrz Fujek Filip w ogóle zrywa dzikie rządkile. wujek Filip! Nie zrywaj tych kwiatków, o później będziemy szli przez miasto i cię aresztują. No! O. Tu jest tak, słuchajcie, że normalnie jest strasznym przyrody i potem Filipa aresztuje, nie? Chodź, chodź, woje, chodź. A ty zbierasz te kwiatki dla kogo? Dobra, kwiatki są dla Macieja z Kwary. Nie wiem, co to jest, ale pozdrawiam serdecznie. Filip, chodź! Gizel, bierz go! Żartuję, żartuję. Słuchajcie, mój pies to jest pies obronny, obronny pies, który tylko szczeka, kiedy się boi. No. Fion chodź! Chodź! Morda chodź! Daj głos! Daj głos! Uf, uf, uf, uf, uf. Daj głos! Łup! Łup! Łup! Nie chciał dać głosu, nie chciał dać głosu. Te psy właśnie te buszują po lesie, to słychać? No tak, mikrofon jest! No jest dobry pies! Dobry pies Fion, dobry pies! Dobry pies! Diesel chodź diesel, CHODŹ TU! No co? No co morda? No co? Tak, tak, musisz przejść po tylko to jest śliskie fest, nie? W tej chwili, chwili przechodzi przez ten wielki pnia, który my już mamy za sobą. Poczekaj, zrobić zdjęcie! Waga, waga, uwaga. waga. Uwaga. Uwaga. Jest. Jest fotka. Dobra. Dziękuję. Chwila przerwy, co? Tak. No. Dziękuję. Jakaś muzyka, tak? Muzyka, muzyka, muzyka. Złotych, 20 lat bez sądy, 17 mgnień wiosny, 15 minut sławy, 12 prac Herkulesa, 10 przykazań Bożych, 9 planet, 8,5 tygodnia, 7 grzechów głównych, 6 na 9, moje 5 minut, nasze 4 lata. Podcast nie tylko dla orłów. Wciąż nadajemy. Nie tylko dla orłów.com Wejście chmury przeszły bokiem, a my ze Szczepanem się trochę rozrzewniliśmy i rozmawiamy o starych czasach. Tajkun transport, taka gra kiedyś była. Ja ostatnio w nią rąbię, mam na wersję na, na Maka i sobie rąbię. Szczepan, my idziemy. A dokąd świat zmierza? No właśnie, tutaj tak żeśmy sobie z Filipem pogadali. Właśnie między innymi, tędy wiesz, tu jest takie przejście przez strumyk. Kolejny strumyk. Ale wracając do tematu, to jest takie teraz, teraz takie czasy głupie że Nie wiem, czy się tym, to, tą tematyką interesujecie, ale ludzie z przyszłości, którzy gdzieś tam w jakiś sposób mają kontakt z nami lub z tymi, którzy, którzy chcą mieć kontakt. Nasze czasy, obecne czasy, w których teraz żyjemy określają jako epoka strachu. No właśnie a propos ostatnich zamachów bombowych w mecze w Moskwie. No, że my, my ludzie, czyli ja i Filip, no i wy wszyscy słuchacze którzy w tej chwili żyjemy w epoce strachu, jak to tak jak to ludzie z przyszłości nas naszą epokę nazywają epoką strachu. My ludzie właśnie sobie teraz wspominamy o starych dobrych czasach, jak to jeszcze nie było PlayStation, nie było terrorystów, nie było samolotów rwających z bombami nad nami nie było różnych zamachowców w metrze nie, nie, no, nie wysadzali żadnych budynków nie kazali nam się szczepić na świńską grypę nie mówili nam, że nikt nam nie mówił, że Kellogg's musimy jeść, że wszystko co jest fat free to jest dobre, że mamy jeść kurde wszystko no sugar, prawda? I tak dalej, i tak dalej że, że wszystko jest złe i generalnie jest tylko dobre tylko dobre są płatki Kellogg's No i oczywiście ropa naftowa Z naglejką szelanie. nie? No. Ale, ale to nic, słuchajcie Słuchacze, pesymistycznie Wcale nie chcemy wam tego podcastu Kończyć. Mamy, mamy bazie Wprawdzie nie takie prawdziwe bazie, bo Bazie były już ja tej w, w Castle Town no To są już takie słuchajcie, bazie, które się już przerabiają Normalnie na liście, na liście. Mamy troszkę bazi, mamy troszkę fajne, świeżutkie liści z gałązek mamy. Filip Magary z rządkili, no czyli misja prawie już spełniona. Muszę Możemy przejść do następnego levelu. Następny level to jest malowanie jajek. W polskich domach maluje się jajka w sobotę. Dzisiaj jest Wielki Piątek, malujemy te jajka Wielki Piątek. No a Filip, Filip, ha w ogóle Filip się chwalił dzisiaj mi. Kurczę, Falek, że dostał białe jajka. Słuchajcie, białych jajek nie ma w Irlandii. Są tylko białe jajka, ale z Polski sprowadzone. No ja już kupiłem jajka brązowe, więc będziemy mieli jajka brązowe do malowania. Na białych lepiej wygląda logo, nie tylko dla orów, dlatego kupiłem. No właśnie, to białe nie jest specjalnie z... białe Jajka jeszcze, ja musimy jeszcze raz kupić kiełasy białą i kiełaskę taką zwykłą. Dobrze, słuchacze, psy dalej biegają, zaraz znowu je rzucimy do wody, żeby się wypukały, bo są trochę w błocie. No, wysrało się 5 razy, wysikało się ze 100 razy, bo są dwa samce. Każda kępka trawy musi być podlana. No, Słucham, wie... się spytać, jeszcze nie kończymy, jeszcze będzie jedno zakończone wejście. Chciałbym się spytać, nie wiem czy się podzielisz w tym, ze słuchaczami, ale ostatni raz jak Cię widziałem w grudniu, byłeś w delfinie, delfin był zapakowany po dach, a z tyłu był pies. Co się stało, że nie ma delfina i że nie jesteś tam, gdzie powinieneś być? No ja miałem być, tak. Słuchajcie, moja żona była 8 miesięcy. W zeszłym roku, tak powiem, po grudce, w zeszłym roku nam się narodził plan, żeby po 8 latach do pobycia w, w Irlandii wrócić do Polski, no tak, żeby zobaczyć jak tam jest, się tam da żyć, czy jest fajnie, czy w ogóle, no moja żona pojechała tak jakby na pierwszy ogień, poszła na pierwszy front, 8 miesięcy przeżyła i ja siedziałem z tyłu w Irlandii, żeby zabezpieczyć tyły, zabezpieczyć, jak to powiedzieć, wiecie, no jakby coś drogą odwrotu. Ja, ja ten, utrzymywałem konsumpcyjnie jeszcze pana i robiłem mu rosół. Dokładnie. Dokładnie, żeby to, się, żeby to się wszystko utrzymało. Ja musiałem siedzieć jeszcze nie, żeby zamknąć drzwi i zagrazić światło. No i po sześciu miesiącach, po sześciu miesiącach... Yy pobytu w Polsce moja żona powiedziała, że no, mimo tego, że w Polsce yy, rozkręciła swój biznes, yy, tam takich różnych parę rzeczy, powiedziała, nie, słuchaj, stary, nie, no, wracam, wracam, nie, wracam do, do Irlandii, no, mówię, no wracaj, no, no, wracaj, kobieto, tu się troszkę żyje lepiej, no, taka jest prawda, ja się już na Polskę na, nakręciłem, na góry, bo mieliśmy koło gór fajnych mieszkać. Widzicie tam pensjonat pod szczytkiem No, pod pensjonat pod ja sobie już kupiłem tutaj fajny rower górski na... Ej, na, na te góry polskie teraz go właśnie sprzedaję przy okazji na ta przemiona który chciał go kupić ode mnie ale coś się nie odzywa pewnie mój za drogo no, ten no, mój no, rower na to no, to nie, nie nie, nie, nie, nie górski taki płaski. Ja mam. no właśnie tak, zobaczymy, zobaczymy może się zamienimy Filip na te rowery nie, no. nie słuchajcie, ja już oszukowałem na do Polskę już miałem do Polski jechać jeszcze na taki jakby rzut na taśmę moja żona powiedziała wracam, wracam, dzieciaki wszyscy wracamy nie? no dobra, no to wracaj jak powiedziałem, tu się żyje łatwiej, zupełnie są inne klimaty, zupełnie inni ludzie. Można sobie powiedziała, że to też nie chodzi o kasy w Polsce, wiecie, tylko że chodzi kurde o no, taką ludzką mentalność. Nie wiem, jakieś takie klimaty, że, że się nie, nie dało, no ona się tam nie potrafiła odnaleźć. Jej, ludzie są smutni w Polsce? Smutni ludzie, go i tak dalej. Słuchajcie, biedy na ulicach nie widać, naprawdę biedy na ulicach nie widać, to też nie chodzi o kasę. Tylko jakoś tak klimat w Polsce nie pasował. Przeżyła w Polsce fajną zimę, chyba pewnie zimę kurde, stulecia. Jak to tam niektórzy nazywali, nie? Te wielkie śniegi. Ja wam powiem takie coś, że ja się cieszę, że do Polski mam 3 godziny samolotem. Ja się cieszę, że, że do Polski mogę śmiegnąć śmignąć na wakacje. Na przykład wlecie na psanek Woodstock, do Koszyna, Matadrom. Albo coś, coś w tym stylu. Nieźle. A Wielandii jeszcze póki co jest lepiej niż w Polsce dzieje się łatwiej, dlatego nasz plan w tej chwili już został już odłożony na czas nieokreślony, Chciałbym, nie? Ile kontenerów do Polski wysłałeś? No cały, cały autobus, nie no. jest ten autobus ten, całą dużą ciężarówkę, dwie tony, w sumie, nie, no w sumie tona w jedną mankę pojechała, a potem wróciła tona w drugą mańkę z psem na pacę, nie? No pięknie, no dobrze, historia Szczepana. Czy pan kiedyś mówił, że jesteś pan Wędrowny. Teraz wiemy dlaczego. No, tak, no ten... chyba w szósty czy ósmy dom no. w Finlandii. No. Ten, ten obecny to jest taki przejściowy, bo, bo za rok będziemy się znowu przeprowadzali gdzieś na jakieś inne fajne miejsce. Uh -huh. To las, albo gdzieś na rzekę, na kanał. O, właśnie sobie no. chciałem kupić kajak, nie? No, tutaj jest, są dwa kanały. No. Royal Canal i ten drugi, nie wiem jak się nazywa, Grand Canal. Grand Canal kiedyś można było przypłynąć z zachodu na wschód Irlandii, z tymi można. kanałami, no dalej można ale one już są takie mniej drożne jakby tak to wygląda, no dobrze, to kończymy to wejście, Trzy pan Wędrowny i jego historia oraz dwa psy zobaczymy, idziemy kąpać psy znowu idziemy teraz, idziemy kąpać psy. W okazji, tam gdzieś mieli cynk, tutaj mówię do Przemana z Holandii, jakby mieli tam gdzieś cynki, jakbyśmy mieli, mieli barki tanie, nie, w Holandii Aha. ktoś bym chciał barkę tanie to My tu, my tu byśmy taką barkę nabili, nie? Bo to mamy, kurde, zbior tam do kanału. Ja się z Przemionem nie będę widział za niecałe trzy tygodnie, bo jest zjazd podcastowy. Znowu Szczepan. No. Jest zjazd podcastowy w Kantendziurze. To u Roberta Kesslinga. Pewnie nie słuchasz. Próba mikrofonu. Taki gościu w sile wieku taki dość ten, niezaładny, ale ten, ale daje podcasty. Nazywa się Próba Mikrofonu i jest zjazd u niego. Jeszcze można się zapisywać tanio. I, prze i przemian też będzie, więc pogadamy z przemianem co a propos tej barki osobiście. Zresztą pan pamiętasz nasz zjazd 4 lata temu w Amsterdamie? Też był czad, nie? Też był czad, wszyscy no. byli na miejscu. No. Ja to serdecznie pozdrawiam tych, którzy byli, którzy nie było, którzy tamtego, no. nie? czy Gocha no. samoche, Gocha samocha znowu nagrywa, całkiem dobrze idzie. Trzeba by ją wyciągnąć za kołnierz, ale dobrze sobie daje radę. Ja zresztą na falach podcastu odświeżam, jak już wspomnieliśmy na samym początku nasze podcasty. I myślę, że przez całe lato, przez całą wiosnę będą podcasty właśnie sprzed, sprzed czterech lat. wszyscy si się, si się gryzą. Szczepan do nich dołączył. W czwórkę, w trójkę biegają. Ludzie, tak to wygląda. To tyle. się ciepło. Trzecie się Nagrywacie ciepło. Nagrywam i jeszcze wrócimy no. może z rzeźnika. Ludzie, ciepło się trzymajcie. Pijcie herbatę zieloną. E no, i tak. nie dajcie zwariować temu, tak. co słuchacie w radio, i włącz telewizor, nie? Tak. No. I rybka sika do wody. To rybka tyle. sika do wody, dokładnie. Zakończymy dzisiejszy podcast. Szczepan przyjechał do Irlandii, odrodził się, tak jak mówiliśmy, po 8 latach i został akwarystą. Szczepan, o co chodzi z tymi rybkami? Na akwarium mamy. Tu kupiłeś? Tak, a to tak jest. To, było, to był taki mały akwarium dla dzieci na początek. A ten robi kupę Że, i mu wystaje kupę. No, wystaje mu, to jest mieczyk. Żeby... A gdzie są te, co Mie, to to jest, się urodziły? To jest molnezja, tutaj w tej siatce, widzisz? Aha no. W mam, mam. Y... A jak je złapałeś wszystkie? Złapałem je, jakoś z złapałem. A dwie zdechły chyba, nie? No wiesz, nie my? Nie, ale masz, wszystkie są. Są cztery, ale zdechły mi no. stare gubiki. Aha. O jest, patrz, jest, jest, jest, patrz. Jest piąta, widzisz? Tutaj? Mhm. chowa się. To łyżką można je jakąś ten. Zaraz ją złapiemy. Szczepan teraz dokonuje okrutnych łowów. I ten. Czyli tamte się urodziły i no, ten. Piondem. Szczepan ma pięć ryb. Kończymy dzisiejszy podcast Wielkanocny. Dzieciaki na dole malują jajka. Szczepan tutaj karmi ryby yy, i takie rzeczy. Karmi ryby, dzisiaj mi w ogóle zdechły dwa gubiki, samica i samiec. Czemu? Dlaczego? Czemu kurczę, no nie mam pojęcia, nie wiem, to, to, to akwarium ma jakiś pecha do, do rybek. Zdrówko. <kluje> czy to piasek, Aj. czy to holender, co? Bo ja tu mam... Ale woda masz czystą, nie jest lewa. No właśnie, brudna jest dla mnie. Mi tak? się wydaje, że, że jest brudna, bo to jest piasek, słuchajcie. Mhm. E, ten filtr jest jakiś taki w ogóle dziwny. Jakoś tak, nie wiem, to jest taki, wiedzie. To, to to jest takie akwarium, kombajn, które po prostu się kupuje w supermarkecie. Prawie, czy, czyli mógłbym ci kupić na przykład no. jak na, na urodziny to ryby, tak? Rybkę, no. Jakieś takie, nie wiem. Tylko Obojętnie że, jakie? Wiesz co, Filip, poczekaj jeszcze chwilkę, nie mm -hmm. kupuję na razie żadnych rybek. Na no, urodziny, masz dopiero w sierpniu, ja, nie, Spokojnie. Y, ja będę to akwarium wymieniał na większe akwarium, mm -hmm. wiesz? Tylko mm -hmm. oczywiście czekam, czy mi się akwarium spodoba, czy chcę mieć akwarium. Będę akwarium wymieniał na duże akwarium, wiecie? Na większe uh -huh. akwarium, bo to jest jakieś takie dzikie, to jest takie, wiecie, supermarketowe akwarium. Ja wolę mieć takie akwarium, gdzie po prostu jest fajny, wprawdzie. Filterek. Bo to jest akwarium eee... MR398, eee... Ta... tak taki ma tutaj numer. To taki ma symbol. Orka bo... MR398. Taki ma symbol. Ja wolę mieć takie troszkę większe akwarium, gdzie no jest troszkę zupełnie inny system filtrowania, a ja jak tam pierdały. Mam w tej chwili fajne, fajne rybki. Eee, najbardziej lubię, najbardziej lubię eee, glonojada A gdzie masz glonojada? Są w statku. Aha. Są w statku, tak. I w statku siedzi i ślimak, mój fajny Aha. wielki ślimak. Eee... No. On się nazywa Elephant Snail, Aha. a drugi O, widzisz, tutaj jest Boku paisz, ale widzisz, taki wielki mam oczywiście no, slimak no. jest i jeszcze jesteś go, no. no ja tam z tyłu. Ty, ale on nie wyjdzie stamtąd już, nie? Wyjdzie, wyjdzie. On, da, wyłazi, wyłazi, a to sobie siedzi tam. Z reguły Jeszcze mam kopę ślimaków, co się chowają w piasku, wiesz? Patrz, tutaj, na przykład jeden z nich jest, nie? Aha no, no, no to jest jakiś chowają, piaskowy ślimak. Piaskowy ślimak chowają się w piasku. Mam w piasek w ogóle ponoć, le, le, lepiej jest żwirek a, i tu, muchomorek, tak. Znamy te bajki. No, ale jest pięć małych rybek. No. Widzę, no mają takie oczy fajne z przodu. Tak, jest, oczy mają chyba największe. Jest pięć małych rybek, a dzisiaj dwie zdechły, nie? Czyli, przepraszam, czyli tak jakby równowaga w przyrodzie musi być, nie? Dobrze, to tyle. Spotykamy się w piątkowo u Szczepana i kończymy dzisiejszy podcast. To na żądanie wszystkich słuchaczy, bo mówili, że Szczepana za mało. Tak jest. serdecznie pozdrawiam. No i do następnego razu pewnie spotkamy się gdzieś tam gdzieś na jakieś walentynki albo coś kiedyś. No nie właśnie, nie, no. może w lecie w maju, w lipcu. No, no właśnie, masz paść na rosół. No. To tyle, dziękujemy i au revoir